Holofernes, hołownia bez głowy. Studia Slavica et Hazarica. Divilla Rothschild. von Stefan Kosiewski. Bergoglio pobłogosławił grzech sodomi. Zniweczona rzeczywistość. Fascynacja obłędem. Zarys, estetyki Hazarów. N.W.O. Po pandemii psychozy. Ludziach, Stupid people, Poland. rzucających się nadmiernie na widok publiczny, w czasach ostatecznego, zda się, pomieszania, w głowach ludzi niedouczonych wielu, zaprawdę jak Szymon Franciszek Hołownia, urodzony 3 września 1976 w Białym Stoku. O mało co magister, bez wyuczonego zawodu, niedouczony niczym Aleksander Kwaśniewski, figurant prawdziwej władzy kryptosyjonistów, ukrytego żydostwa, w tak zwanej Polsce po Magdalence 89. Hołownia, kandydat nieudany 2020, jak niespełniony prezydent RP, Radek Sikorski. Fałszywy korespondent żydowskich mediów z Afganistanu. O mało co magister brytyjski. Na fotografii w przebraniu terrorysty muzułmańskiego z karabinem na ramieniu w turbanie, który ma gadane jeden z drugim i trzecim satanistyczna triada elokwentnych niełków. Dorobienia zasłupa prezydenta dla wszystkich Polaków. Ten zaś telewizyjny Mam talent 2008 do 2019, Mamy cię 2015, nieoczytany jak żałobnik dr Jarosław Kaczyński ze świadectwem klasy przedmaturalnej z trzema pałami, ocenami niedostatecznymi przed wprowadzoną prywatnie dla prowadzonego ubecką reformą oświaty kuberskiego w sprawie na korzyść nauczania figuranta, który dla podporcznika biseksualnego z WSI dupodajny oraz oralny był, robiąc za słupa szefa porozumienia centrum, a przy tym w opinii czystości, Uchodził niepokalany, niczym biblijna Judyta dla Holofernesa. Homo pragmaticus, pomyśli Emanuela Kanta. W odróżnieniu od świętobliwego bliźniaka jednojajowego Lecha Kaczyńskiego. Świętej pamięci, do czasu jeszcze składowanego na królewskim Wawelu, Wespół z doczesnymi szczątkami czekającymi z dobroczyńcą loży w Najbryt w Polin i darczyńcą drogiego terenu w stolicy pod budowę Muzeum Polin, który doczeka się wnet ekspulsji do rodzinnego grobowca na Powązkach. Mąż dużo starszej, o siedem lat, jak żona prawnika Borysa Budki szczeladzi rocznik 78, od zainteresowanego kobietą fatalną przez kolegów z firmy Swatka Czekają swego czasu przeznaczenia w żydomasońskiej krypcie świętego kościoła rzymskokatolickiego pod nóżkiem ubóstwianego agenta austriackiej dwójki będąc. Socjalisty z frakcji rewolucyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej, terrorysty w realu, dokonującego napadów na pociągi z pieniędzmi, nieosądzonego historycznie za zamachy stanu w listopadzie 1918 i w maju 1926, jako płatny agent drugiego też zaborcy, ministra wojny Pruskiej Rzeszy, kapitalistycznego Żyda i pedała Waltera Rathenau, patrona dyndającego w powszechnej pamięci złotego krążka medalu na szyi Donalda Tuska. Rozprawka niniejsza, wychodząc od wskazania szkolnego błędu we faryzejskiej książce Żydówki etnicznej, Kinga Szczelecka, Shalom, wydanej za zgodą kurii metropolitalnej warszawskiej nr 5763 łamany przez K Wielkie przez 87. Z dnia 7 września 1987 przez Werbinum, wydawnictwo księży werbistów, Warszawa 1987 wskazuje kolejno w punktach między innymi na myśl mityczną zastępowaną we współczesnych społeczeństwach przez ideologię polityczną, Claude Lewis strauss Strzelecka w rozmowie z Anną i Katriną Avril. Przearabskie Kinga Szalecka, Urszulanka w rozmowie z Angtrine Evryl francuską żydówką etniczną ze zgromadzenia Notre-Dame de Sion sióstr Matki Bożej z Sionu założonego w 1843 roku przez wychsztę i księdza Teodora Ratisbon. Zgromadzenia syjonistek opublikowanej pierwotnie w ewangelickim miesięczniku Jednota w latach 1984-86 pod tytułem Szalom postawiła pytanie, przytaczamy, czy można prosić siostrę o mały wykład na temat świątyń żydowskich, A zamiast wykładu na temat świątyń żydowskich, Bala, Molocha, chyłychy etc., usłyszała i zanotowała wymijającą wypowiedź znawcy duchowości, modlitwy i świąt żydowskich, francuskojęzycznej syjonistki z kontemplacyjnej wspólnoty Wain-Karem, na temat świąt żydowskich, zaczynającą się od słów, tu przytaczamy, jeśli chcemy mówić o świętach żydowskich, trzeba wziąć pod uwagę rozdział 23 Księgi Kapłańskiej, która cytuje wszystkie święta kalendarza Izraela. Ciekawe, że ten kalendarz zaczyna się od święta nad świętami, od szabatu który skupia w sobie wszystkie inne święta coroczne, sam będąc świętem cotygodniowym. Koniec przytoczenia. Wskazane kompendium wiedzy na temat świąt żydowskich, zebrane na stronach od 156 do 168 książki Shalom Kingi Szczeleckiej, zamyka zdanie, Znowu przytoczamy? Tak więc omówiliśmy pokrótce wszystkie święta żydowskie. Pesach Prześniki, Szawłot i Sukot, Rosh Hashana i Jom Kipur. Koniec przytoczenia. Świętowanie wymienionych sześciu świąt każdej religii żydowskiej, judaizm, monoteistyczny, politeizm, żydowska monolatria, kabała, hasydyzm. Nakazują także oba Talmudy, jerozolimski, hebrajski i babiloński, spisany w języku haldejskim w okresie od końca II wieku po Chrystusie do końca V wieku omawia te święta religijne żydostwa Miszna ułożona w 189 przez Jehudę Hanasiego, zwanego też Kadosz święty, a także Gemara palestyńska i babilońska stanowiące komentatorstwo Miszny. Tak samo karaimska opozycyjna do Talmudycznej Myśl religijna kierunku saducejskiego, żydostwa zadomowionego w języku arabskim, do tego stopnia, że, przytaczam, z łatwością opanowali Żydzi handel świata muzułmańskiego. Na no, co wskazywał profesor Felix Koneczny, nauczając, kultura materialna niektórych kalifatów. Przewyższyła bizantyjskie zbytki, a Żydzi stali się najbogatszą społecznością świata. W niektórych kalifatach stali się Żydzi panami sytuacji. Faktycznie współrządcami obok żywiołu islamickiego. Koniec przytoczenia. Sferik koneczny, Cywilizacja Żydowska, wydawnictwo Antyk, Marcin Dybowski, Warszawa, Komorów 2001, ze strony 81. Obok żywiołu islamickiego do tego stopnia, że przeciwko panowaniu arabskiego żydostwa około roku 1150 wybuchło prześladowanie karaimów w Hiszpanii gdzie Żydzi byli prawdziwie współrządcami obok Maurów, a zatem urządzili je rabini. Zdaniem Feliksa Konycznego to powstanie. Te rozruchy. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Powiedziałby dziś pewnie Berelekon, Belakun, w liście do Grzegorza Brauna, obywatela Johna Brauna. Cypriana Kamila Dorwida poświęcenia po ośmiu dniach od zrodzenia. Od czasu do czasu, od wiersza do wiersza, przychodząc do siebie, żyjemy w snach. Tak nad ranem dzisiaj do teatru życia, który prowadzę w polu na rozstaju dróg, Przychodzisz ze swoimi ludźmi, kobietami i z kolegami siadasz na granitowym krawężniku. A trupa twoja rozstawia się na wyciągnięcie ramion, podaje sobie twoje słowa z rąk do rąk. Zbiera do poszarpanego koszyczka strzcin tytuły własności, po obu stronach prawa, ulic, państwa. Na niezajętej pustyni albo wolnym jeziorze Bractwo nadaje władzę Bożą nad słuchającymi. Od środka ziemi aż do wysokości niebieskiej Na wieczne, niezwrotne władanie Zarzucasz sieć zmoguncji, kolonii, spiry, formacji na Kraków, Lublin, Poznań i Lwów teokracji. Objawionego prawodawstwa egzystencji narodu, Chanuka, ośmiu dystychów, a szamasz gasi mrok. Świecznik mosiężny, wystawiony w oknie od podwórza. Kto da najwięcej do 31 grudnia 2023 na cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego Oświata we Frankfurcie nad Menem, ten dostanie oryginalny świecznik z dodatkowymi ramionami, które można sobie przykręcać do potrzeb w zależności od ambicji. Od 30 lat finansam tu znaje w znaczeniu paragrafów, paragrafu pierwszego, pierwszego promowanie przez Polskie Stowarzyszenie Szkolne Oświata opieki nad młodzieżą, wychowaniem, szkoleniem zawodowym, pomocą, studiującym oraz oświeceniem powszechnym za działanie o charakterze wyższej użyteczności publicznej A O Upgabenordnung to to jest skrót niemiecki to oświata konto podany numer IBAN DE 15 5005 0201 0128 9.9.5.3.21 Hanuka i Purim to drugie arabskie już Hanuka i Purim nie są zatem świętami religijnymi żadnej z religii żydowskich Hanuka po hebrajsku znaczy poświęcenie wychszta islamski maimonides. Rambam, autor komentarza do Talmudu, średniowiecznej księgi przykazań z lekarz sultana Kairu i przywódca miejscowej gminy żydowskiej. Filozof pozostający pod wpływem Arystotelesa, mówiąc o tych sprawach, skupił się na wymiarze walki z kulturą grecką. Zarówno idea świątyni i cudu oliwy zostały przezeń, przedstawione jako sprawy wtórne. Czytamy na stronie reformowanej wspólnoty żydowskiej w Krakowie. Stowarzyszenia Beit Kraków, które pozostając organizacją niezależną od Bejt Warszawa i Bejt Polska, zaprasza rokrocznie do zapalenia świec chanukowych w towarzystwie postępowej rabinki, Tani Segal, dla której historia ósmej odbudowywanej w Krakowie synagogi i siły kulturowej zapalanych świateł chanuki bliższa, mistycznej, mocy poetyckiej rabina Mojżesza ben Izraela Serlesa, który napisał w komentarzu do Szulchan Aruch, stół zastawiony potrawami, inaczej krótki talmud, przytaczam, iż jest zwyczajem, aby podczas święta Hanuki jeść ser, jest to bowiem przypomnieniem o bohaterskiej Jehudis, która nakarmiła serem i spoiła winem Olifarnesa, okupującego Jerozolimę, a następnie odcięła mu głowę, ratując tym samym wszystkich mieszkańców miasta oraz samą Jerozolimę. Według Miszny Berury Jehudis była córką arcykapłana Johanana, według starego Midrasza była to piękna i pobożna wdowa. W imieniu Judyty na Węgrodzie w Czeladzi sędziwie słuszny brąz Donatela mieni się w książce ze złoceniami schodzącymi z czarno-białej reprodukcji florentyńskiej rzeźby w palaco Vecio. Wymienia na proch i popiół spadający z cygar nerwowo spalanych nieustannie, holofernes bez głowy, której tak to wina jak i racuchów na tarce ścieranych z dodatkiem ziół magicznych usypiających, Smażonych na dużej patelni placków kartoflanych, Dawanych w potrawce z knura, pół na pół, z dziką świnią, Pulchnych pączków nadziewanych konfiturą z głogu i tarniny, Z lulkiem i z poryszem. Spija się tak bohater, wódz narodu wrażego I zamienia na głowę z chołownią Kaczyńskim. Ambasadorem Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej Brzezińskim, synem Zbigniewa, pełnomocnika Dawida Rockefellera od 1973 roku, od 1977 doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa. Zamieniają się członkowie mafijnego związku w PL stołek za stołek, stołkami na statku szaleńców, robiących za burmistrza i starostę, czeladzi powiatu będzińskiego. Metamorfoza piecha ze siemianowic śląskich. Polska jest jedna, W złotą sforę jamników, naganki, Sypie się tak oto bezwładnie, zasypuje do kostek i kolan biednej Apolonii podłogę willi w Badzodem, szarym popiołem scenicznego dymu, zaćmą chłodnej, suchej pary, więzionej pod zamkniętymi powiekami głowy wodza państwa, odciętej na własne życzenie, od korpusu ciała, chodzącego, godzącego przepraszam, cierpliwie krzywdę z poczuciem bezsilności. Rozsypywano na ciemny dębowy parkiet z cygar palonych jedno po drugim, odpalanych przez lekarza płucnego Dawida Rothschilda, niesprawiedliwości znoszonej cierpliwie przez piękną polę z będzina, Makowską, zatopioną w mistycznym uniesieniu, wpatrzoną w złote ramy obrazów na ścianach willi doktora. Jak lekarka Gudzińska-Adamczyk, ze wzrokiem na białej twarzy królowej angielskiej z teatru Szekspira, ślepo wlepiona w niedouczonego marszałka Sejmu, tzw. Polin po Magdalence 89, zauroczona, Judyta, z mieczem w książce brytyjskiego znawcy epoki renesansu albo w metalowych i drewnianych ramach wiedeńskiej secesji Georga Klimta, brata malarza Gustawa, Trzecia arabskie. Co zatem właściwie robiła w Sejmie lekarka Magdalena Gudzińska-Adamczyk i jaką rolę miała do odegrania, w spektaklu wyreżyserowanym zarówno przez posła Brauna, jak i przez młodych twórców Nowej Szkoły Filmu Wirtualnej Polski, wyemitowanego 15 grudnia 2023 w sieci pod tytułem Wydanie Specjalne. Powiedzmy od razu i zaprezentujmy dla potrzeb Prokuratury Rejonowej we Warszawie, obiektywną dowodowo prawdę, na stop klatce, utrwaloną. Hanukia w Sejmie RP nie została bynajmniej zgaszona w trybie dokonanym przez posła Brauna, tylko uległa czasowo, temporalnie duszeniu białym proszkiem z gaśnicy proszkowej, Rozsypany niczym popiół z kubańskiego cygara w opus magnum di Villa Rothschild von Stefan Kosiewski. Transkrypcja reporterskiej wypowiedzi z monitoringu udostępnionego w internecie od 6 minuty 40 sekund filmu do 8 minuty 9 sekund nagrania nowej szkoły filmowej wirtualnej Polski. Zaświadcza prawdę magii cudu satanistycznego. Przytaczamy. Żeby pokazać Państwu to, co się wydarzyło. Tam, gdzie widać tę choinkę, gdzie widać stojące krzesła, to właśnie tam było widać tam się odbywały te uroczystości. Zresztą, proszę zobaczyć, po tym jak poseł Grzegorz Braun zgasił te świece w menorze Hanukowej, one ponownie zapłonęły, ponownie zostały zapalone. I mam nadzieję, że w tym momencie to widać. Operator Olek Biernacki, z którym pracuję, Właśnie próbuję to Państwu pokazać, że Państwo też mogą to zobaczyć, że ten symbol, który tutaj stanął, ta tradycja, która odbywa się w Sejmie rokrocznie, że ona jednak została tutaj podtrzymana mimo tego incydentu. Poseł Brown cały też w tym proszku gaśnicowym, Wychodził z Sejmu. Nie wiem, czy zamierza do niego wrócić. Z pewnością będziemy dopytywali o to, jakie konsekwencje czekają posła Brauna. Czy będzie reakcja marszałka Sejmu, Szymona Hołowni? Na pewno ta sprawa nie pozostanie bez echa. Bo takiego skandalu w trakcie uroczystości, uroczystości dla wielu osób tutaj uczestniczących, religijnie, nie było od lat. Więc o te konsekwencje będziemy na pewno dopytywać. Koniec przytoczenia yy, z filmu. Tu kliknij, obacz w całości. Zgromadzony materiał dowodowy zaświadcza obiektywnie o bezspornym fakcie cudu satanistycznego, polegającego na tym, że wszystkie świece przyduszone prochem zapłonęły znowu na świeczniku chanukowym. Ponownie zapłonęły. Ponownie zostały zapalone. Tego samego dnia jeszcze, jak przytomnie zauważył reporter. Nie stawiając jednak niestety pytania zasadniczego dla ustalenia rzeczywistego przebiegu zjawiska. Przez kogoż to zostały ponownie zapalone, jeżeli Matka Boska Częstochowska, Królowa Korony Polskiej, nie przyłożyła z pewnością wiary rzymskokatolickiej do Żyda cudu swojej ręki. Roku Pańskiego, 2023. A tu fotka... Królowej angielskiej i lekarki, żydówki i polki jak sama powiedziała czy za jaką się ma. Marszałek Sejmu wykluczył posła Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury. Między innymi o zakłócanie obrządku religijnego. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował w piątek w TVN24, że prokurator krajowy Dariusz Barski zapowiedział złożenie wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi. Dodał, że sprawa dotycząca zakłócenia obchodów Hanuki i dwie inne sprawy zostaną rozpoznane wspólnie. Prokuratura winna wyjaśnić, ile świeczek zagasił pozornie Braun, zaś ile z nich płonie na planie filmu wydanie specjalne wirtualnej Polski. Mniej się pali, czy więcej? Czy tyle samo? Jeżeli Polacy i Katolicy nic z tego wszystkiego nie mają, to komu zależało na zamieszaniu ze świeczkami a żeby tylko zapalaniem i gaszeniem zwrócić między innymi uwagę realizatorów filmu na niezaprzeczalną czynność ponownego ich zapalenia zaraz po nieskutecznym zgaszeniu przez posła brauna a może dokonał się samozapłon diabelski jak płoną góry, płoną lasy, przez kogoś wszak zapalane na tym świecie i przez kogoś niedostatecznie gaszone, z przeduszonym zaledwie ogniem, pozostawione po odjeździe strażaków. Skoro już ta nieszczęsna świecznik Chanuka, nie nadająca się do wystawienia w oknie od podwórka, Ponieważ nie mieszcząca się wcale nawet we feneckich szerokich oknach, zaolbrzymia wszak nazbyt potworna, znów zapaliła się jeszcze tego samego dnia, jak zaświadcza to naocznie dowód, którego nikt przecież o zdrowych zmysłach nie może usunąć. Od tak z dokumentacji dochodzeniowej pozostającej w stolicy do dyspozycji prokuratury rejonowej. To jaka to władza, siła czy moc nieczysta, satanistyczna, nakazała raz jeszcze zgasić wszystko. Po cichu, tylko po to, żeby prezydent Duda i pierwsza dama Kornhauser Duda i Hołownia z pierwszą pilot Rzeczypospolitej, podporucznik lotnictwa Brzezińską Hołownia, daleką rodziną, syna Zbigniewa Brzezińskiego, stawała obok przedstawiciela religijnego, założonego w carskiej Rosji, w czasach oświecenia, ruchu hasydów Chabad-Lubawicz. żeby znowu mieli nieczyste narzędzie, do podzielenia nieszczęsnego narodu polskiego. Na Żydówki wierzące, jak lekarka Magdalena Gudzińska-Adamczyk, że brała udział w jakiejś uroczystości religijnej, quasi. I na światłe wykształcone kobiety nowoczesne, zasymilowane tak dobrze, ukryte od stuleci, że nawet by się te wyemancypowane matki Polki nie domyśliły, że mogą być wciąż przez kryptosyjonistyczne żydostwo niec niewykorzystywane, w celach religijnych podobno, do wywodzenia ich etnograficznego pochodzenia ze semickiego nasienia męskiego. Też w tym aspekcie brane przez premiera Wielkiej Brytanii mogą być imigrantki z Bliskiego Wschodu, Syrii, strefy gazy, zmuszane do osiedlenia w krajach uznanych za bezpieczne, jak Madagaskar i Rodezja. W Sejmie zaś uchwaliły niedawno rok Tuwima i był bezpieczny w całej Polsce ten religijny rok 2013 obchodzony. Uroczystości odprawiano, kaganki oświaty w oknach umajonych wystawiano, ażeby nie musieli czytać i analizować zagmatwanej prozy Stryjkowskiego, doktora nauk humanistycznych. Właściwe nazwisko – Pesach Stark. Nazwisko rodowe – Rosenman, Ponieważ tu wim, to co innego napisał rymami wiersz o murzynku Bambo, który w Afryce mieszka. Czarno ma skórę ten nasz koleżka, nie rasista, nazista. Uczy się pilnie wieczory ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. Wesoły, czarny, wesoły, nie chodził z Jarkiem do drugiej szkoły, po fałszywe świadectwo nie uka. To też ten całkiem nowy, dla chłowni stary rząd Donalda Tuska może przecież chcieć, jak dwaj furmani z Austerii, wynajęci jeszcze w Żydaczowie, partnerskim mieście Czeladzi, kazać im wysiąść przy wiejskiej, żeby cadyk, hasydzi z żonami i dziećmi rozłożyli się w sali posiedzeń plenarnych czytaczom, jak Żydzi na pustyni i czekali z założonymi rękami na cud. Julian Strajkowski, Austeria, wydanie czwarte, czytelnik Warszawa 1979, na stronie 41. Taki właśnie cud chanukowy ze świecami, gaszonymi i znów zapalanymi samoczynnie, cudownie przez Szymona Maga, cudaka nad cudakami, dla którego szewc Makowski z będzina, niczym szewc Gerszon zostawił kędzierzawego buma, gdy usłyszał śpiew bez słów, tylko same jęki przytaczamy. Jęki układały się w melodię, z początku cichą, a potem coraz głośniejszą i szybszą. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Naprzód wszystko naraz, zamazane w świetle wiszącej lampy, przyćmionej kaśmirową chustą dziewczyny do krów. Koło. Czarne kapoty. Rozwiane poły, szerokie kapelusze, białe pończochy. Koło załamywało się o róg kredensu, o długi stół izby Austerii, o ławki rozpadało się. Znów brali się za ręce jak dzieci, odnajdywali się, łączyli, idąc za śpiewem jak niewidomi, mieli zamknięte oczy. Przytupywali raz lewą nogą mocniej, raz prawą nogą mocniej. Wyrzucali w górę, raz prawą rękę, raz lewą rękę. Klaskali, schylali się i raptownie podrywali głowy jak konie. Kręcili tułowiem, raz w lewo, raz w prawo. Odwracali twarze, raz w lewo, raz w prawo. Kładli wyprostowane dłonie jeden na bark drugiego i posuwali się przed siebie, jak egipskie figury z historii powszechnej. Mojżesz nauczył się na dworze Faraona różnych sztuczek i w ten sposób zdobył władzę nad Żydami. Może Czerwone to też nie był żaden cud. Mojżesz wiedział od egipskich kapłanów, że może ma odpływ i przypływ. I stąd cud. Czekał, aż będzie odpływ. I kazał Żydom szybko przejść. A potem był przypływ i faraon ze swoim wojskiem utonął. Biblia to legenda. Jeśli mam być całkiem szczery, to Mojżesza wcale nie było. O nim nie ma w historii ani śladu. Pierwszy ślad znaleziono o królu Dawidzie. Cadyk też robi cuda. Niech zrobi cud! Strykowski, 79, na stronie 111. Arabski. Tańczyli Hasydzi w Polsce na lotnisku we Warszawie 21 kwietnia 2021. Tu film, obacz. Umowa o zaopatrzeniu społecznym między Rzeczą Polską a państwem Izrael wchodzi w życie za Chanukowe 8 osiem dni od nagrania tego filmu. 1 maja 2021 artykuł 1 rzymskie, trzecie arabskie definiuje religijnie cud umowy instytucja łącznikowa oznacza instytucję zapewniającą koordynację i wymianę informacji między instytucjami umawiających się stron w celu stosowania niniejszej umowy. Co znaczy instytucja łącznikowa? Po co taki pośrednik przy wypłacaniu zaopatrzenia społecznego przez gojów Żydom Cudowna instytucja łącznikowa pośrednicząca między Polską a Izraelem we wymianie informacji oraz koordynująca wykonanie wspomnianej umowy międzypaństwowej określona została w tajemniczy sposób w artykule 22, który wyraża się o instytucji łącznikowej w liczbie mnogiej. Mamy zatem w treści tego artykułu 22, to w kabale coś znaczy. W treści tego artykułu do czynienia z cudownym rozmnożeniem chleba instytucji. Nie tyle w Polsce czy w Izraelu, ale w jakimś trzecim świecie. Trzecim państwie niezależnym, w którym urzędowym językiem jest język angielski. Przytoczmy w całości dla pełnego zrozumienia treść artykułu 22, określonego w tytule Pomoc administracyjna. Jota viotę przytaczamy. Artykuł 22. Pomoc administracyjna pierwsze arabskie. Władze właściwe, instytucje łącznikowe i instytucje właściwe umawiających się stron udzielają sobie wzajemnej pomocy przy wykonywaniu niniejszej umowy. Taka pomoc administracyjna jest bezpłatna, jeżeli władze właściwe nie ustalą zasady zwrotu niektórych kosztów. Drugie arabskie, władze właściwe, instytucje łącznikowe i instytucje właściwe umawiających się stron mogą bezpośrednio porozumiewać się ze sobą oraz ze zainteresowanymi osobami lub ich przedstawicielami. Taka komunikacja jest prowadzona w językach urzędowych każdej z umawiających się stron lub w języku angielskim. Koniec przytoczenia. Instytucja łącznikowa otrzymała przy tym przywilej przyjmowania wniosków, skarg i odwołań od decyzji władzy właściwej. Mówi o tym artykuł 25, składanie wniosków, pierwsze arabskie wnioski, skargi odwołania od decyzji oraz oświadczenia składane władzy właściwej, instytucji łącznikowej lub instytucji właściwej jednej umawiającej się strony, uznaje się za złożone w tym samym terminie władzy właściwej, instytucji łącznikowej lub instytucji właściwej Drugiej umawiającej się strony. Koniec przytoczenia. Artykuł 27, opatrzony tytułem Stosowany język, raz jeszcze wskazuje na język angielski. Jako język instytucji łącznikowych. Znowu liczba mnoga. I przetaczamy pierwsze arabskie. Dla stosowania niniejszej umowy władze właściwe, instytucje łącznikowe i instytucje właściwe umawiających się stron posługują się językiem urzędowym każdej z umawiających się stron lub językiem angielskim. Artykuł 32 wyraźnie stanowi o wyższości języka angielskiego nad językami polskim i hebrajskim. Iwrit. W przypadku rozbieżności w wykładni rozstrzygający jest tekst w języku angielskim. Koniec przytoczenia. Na no, dowód czego, niżej podpisani, to skan tej umowy. Należycie od tego, do tego upoważnieni, Podpisali niniejszą umowę, sporządzoną w Jerozolimie, w dwóch oryginalnych egzemplarzach. Podpisano w imieniu państwa nieczytelne, w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Elżbieta Rafalska chyba. Przytaczamy ze Strykowskiego strony 23. – Czapkami nakryją? – skłonił głowę. – Może. Proszę bardzo, niech nakryją. Od tego jeszcze nikt nie umarł. <śmiech> introligator sam się roześmiał. Co? Rozejrzał się dokoła. Mam słuszność? A propos czapka. Odezwał się Apfelgrün, właściciel sklepu eleganckiego obuwia. Słyszeliście ten dowcip? Swoją drogą, kto wymyśla tak na poczekaniu te dowcipy? o rosyjskim żołnierzu. Pytają go, jak twoja familia? Po rosyjsku znaczy to, jak pańska godność. Na to on odpowiada, dajmy na to, Hamowski. Wtedy pytają, a jak tebie na chołowu Na to on odpowiada, czapka. To a propos czapki. A w ogóle, co to za język? Że kak to słowo. Język jest językiem, powiedział Pritch. Nas to może śmieszyć, ale ich nie śmieszy. Tańczyli hasydzi na ziemiach wschodniej Rze Rze Rzeczypospolitej Polski na przełomie XIX i XX wieku. Tańczyli hasydzi w II Rzeczypospolitej Polskiej do 1939 roku na hanukowych balach, dostępnych za biletami. Na jedną z takich imprez, nieuroczystości uroczystości religijnych bynajmniej, zapraszało ogłoszenie prasowe, które wyszperał z gazet polskojęzycznych. Dla słusznej potrzeby opracowania graficznego pięknej książki Żydzi Andrzeja Żbikowskiego, wydanej w serii A to Polska właśnie, dyrektor wydawnictwa Dolnośląskiego, prezes Koła Młodych Związku Literatów Polskich we Wrocławiu lat 70 szanowny Jaś Stolarczyk, którego przyjaźnią Cieszyłem się naówczas, publikując wiersze od 1974 roku w studenckiej Sigmie, przebywając na Politechnice Dolnośląskiej, w księgarniach Wrocławia, Empiku, Lokalu Związków i Stowarzyszeń Twórczych, innych kultowych dla wojaczka miejsca. Niereligijnych, aczkolwiek wysoce towarzyskich. Istotnych dla możliwości nawiązywania znajomości, podtrzymywania i pielęgnowania obecności w kulturze namacalnej, by tak rzec oględnie, bez wchodzenia w tym miejscu po latach w szczegóły, bez wdeptywania w działania żydoubeckiej firmy Sfatka między innymi, o której była tu już mowa, <śmiech> przepraszam, na tradycyjny Bal Hanukowy towarzystwa Tomchaj Anin, wspierających ubogich, zapraszał anons prasowy w sobotę. Szabat! Cotygodniowe święto religijne, rodzinne, domowe jak najbardziej. O godzinie 11:00 w nocy. Pięknie Udekorowanych w salach Stowarzyszenia Handlowego, sienna 16, zapewniając moc dotąd niewidzialnych niespodzianek, tańce do rana przy dźwiękach powiększonej orkiestry Hotelu Europejskiego pod batutą znanego dyrygenta W. -punkt Zeidendorfa. Zajdendorfa po polsku. Bal nosi charakter serdecznej zabawy rodzinnej. Bilety w ograniczonej ilości do nabycia jeszcze w barze Central, Leszno 2 i o 6 wieczorem przy kasie, 7 16. Bal hanukowy o charakterze zabawy rodzinnej, niereligijnej w każdym bądź razie. Kręcę tu przecząco do współczesnych znacząco głową, nie, nie. Obserwując w ostatnich dniach pośpiech, niewskazany w polityce sejmowej, aczkolwiek dobry przy biegunce i łapaniu pcheł. Jak uczy mądrość ludowa na żydowskiej Węgrodzie w Czeladzi mojego dzieciństwa lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, Zagomułki i gierka. Widzę już oczyma duszy świętej pamięci Ignaca Bubisa i świętej pamięci Arno Lustigera. Obóz Będzina poznałem już we Frankfurcie nad Menem na emigracji politycznej stanu wojennego. Od 15 grudnia 1982 przebywając... Za dobrych znajomych swoich, Mając potem ich. Jak widzę oczyma duszy mej, Apolonię Makowską, Córkę szewca, Tatka z Będzina, Wychodzącą rankiem każdego dnia, Z powiatowego miasta Hörst, Bez żalu połkniętego administracyjnie Przez Frankfurt dopiero w latach dwudziestych, Idącą ochoczym krokiem wzdłuż parku miejskiego i rzeczki Zulzbach, kilka kilometrów aż do miejsca, w którym wpada do tej rzeczki płytki ciek odprowadzający zasolone wody ze źródeł leczniczych zakładu kąpielowego i fabryczki soli kąpielowych. Die Villa Roche stojąca na wzniesieniu po prawej stronie Königsteiner Strasse zaraz przy samym wejściu do parku zdrojowego. Tu film, obacz. Kliknij, rzeczka, szumi. Ciek. Boże, Boże! Pola nie ucieknie do Szwecji z kobietami doktora Rothschilda. Kobiet nie ma. Uciekł. Dlaczego uciekły? Zadaje pytanie retorycznie Julian Stolikowski, by rzec. Ja się też pytam. I odpowiedzieć od razu jasno. Po prostu dlatego, że są głupie. Głupie, głupie! Krzyknęła synowa i bidem. Nic innego się nie słyszy, tylko głupie, głupie! Mecenasowa Malc też jest głupia? Gerszą, czarny jak smoła, opowiadał, jak widział panią mecenasową wsiadającą do pociągu, razem z mężem i młodszą siostrą, Erno. Koniec przytoczenia, stronę Obserwując w ostatnich dniach pośpiech władzy marszałka Sejmu, hołowni i prokuratury rejonowej, opowiadających się za religijnością antyreligijnej Chanuki, przeciwko uznanej prawdzie naukowej i temu wszystkiemu, co wiedzą mądrzy ludzie o świętach żydowskich z książek takich jak choćby Rarytas, odbite w liczbie zaledwie tysiąca egzemplarzy ponumerowanych. Ozdobionych pracami graficznymi, by tylko wspomnieć Artura Szyka. Dzieło wspólne Maksymiliana Goldsteina i doktora Dresdnera. Tytuł: Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. Zbiory Maksymiliana Goldsteina z przedmową profesora doktora Majera Bałabana. Wydane we lwowie 1935. Nie możemy wszak nie zawołać, jak ten Jezus na krzyżu włócznią dobijany. Nie wiecie, ludzie? Nie wiecie, co się dzieje, <śmiech> przepraszam, na świecie? Po jakiej ziemi chodzicie? Chcecie ściągnąć nieszczęście na mój dom? Stojkowski. Strona 114, Austria W dziele wspomnianym Goldsteina i Dresdnera, na stronie 51, została zamieszczona przed wojną 1939 fotografia trzech lampek hanukowych. Żadna z nich nie jest podobna do świecznika typu Menora wyniesionego ze świątyni w Jeruzalem przez żołnierzy Rzymu. Zapalona z chucpą w Sejmie i nieudolnie przygaszona z Rabanem przez reżysera Brauna, bratanka wychszty Jerzego Brauna, kolegi podziemnego studenta filologii polskiej, nie studiów teologicznych, Nieuka Zwadowic, Lolka Wojtyły, który anachronicznie, prawdę mówiąc, żadnych studiów nie skończył. Nie uzyskał tytułu magistra. Tak samo jak Aleksander Kwaśniewski, jak Radek Sikorski i jak nieszczęsny Szymon Hołownia. Monstrualna, potworna świecznica Prowadza się tu rozmyślnie neologizm adekwatnie do modernistycznego charakteru użytego narzędzia syjonistycznej ideologizacji społeczeństwa tzw. Polski po Magdalence 89. nowoczesnego narodu polskiego, pozbawianego myśli mitycznej, kloc Levi-Strauss, 68 roku, nie jest z pewnością olbrzymi stojak skromną lampką hanukową, zapalaną z radością w etnograficznie żydowskich rodzinach, przy grze mężczyzn w karty i puszczaniu bączka przez chłopców, gadaniu o wszystkim i niczym, przez spełnione Żydówki. Bynajmniej wcale nie głupie kobiety. Zorientowane funkcją fatyczną języka. Słownik Historia i kultura Żydów Polskich całej Węgrzyniak i Zalewskiej na stronie 46. daje na wzór Ośmioramienny świecznik hanukowy ze symetrycznie podtrzymującymi menorę jelonkami w tle, zastanawiające jest, jakie wzory kulturowe wynieśli z domów rodzinnych rabini zapalający świeczki przy chołowni i dudzie wychowanych na pasyjkach. A jeśli oni zaczną w Sejmie Anno Domini 2024 chwytać się za ramiona i tańczyć, idąc po sznurku w przyszłym roku, ciągnięci niczym hasydzi na lotnisku we Warszawie, z radością nie na wieść o przyjściu Mesjasza, ale na obwieszczony komunikat o nowym cudzie nad Wisłą. Cudzie wejścia w życie 1 maja 2021 religijnej umowy o zaopatrzeniu społecznym między Rzeczą Pospolitą Polską a państwem Izrael. Z instytucją łącznikową. Nie w mitycznym niebie przecież. To co? Rebe! Drogi Rebe! Kochany Rebe! Niech oni przestaną tańczyć! To niebezpieczeństwo śmierci. To niebezpieczeństwo duszy. W taką noc przytaczamy. w mieście Zawierucha kozacy pijani biją, mordują, gwałcą. Na stronie 113. Piąte arabskie. A jeśli oni zaczną w tych religijnych lożach wolnomularskich i na warsztatach każdej obediencji hanukowej, lesby i pedały, larwy i kokony trupich czaszek, motyli strasznych, ogromnych wojsk, nabuchodonozora, bitnych generałów bez głowy po stosunku seksualnym z modliszką Judit, Modlitewnej agentów sztazji. Policji tajnych. Widnych i dwupłciowych. Norwid. Agentów niemieckich. Tajny współpracownik sztazji. Mateusz Jakub Morawiecki. A to przytaczamy Brauna. Grzegorza Brauna. Tajny współpracownik sztazji. Mateusz Jakub Morawiecki. Jakob, well student. Nie wiadomo, czy tożsamy z osobą premiera, byłego premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej, ale jakiś Mateusz Morawiecki został tam zanotowany. Jakiś tajny współpracownik Oskar, którego pseudonim wiązano w publicystyce i wieści gminnej z osobą obecnego premiera Donalda Tuska też gdzieś tam został zanotowany. To przytoczenie od minuty 11 i 29 filmu na Facebooku Grzegorz Braun w Rzeszowie. Przed lożą, nie lożą, a biurem poselskim. I ja pytałem o to, dlaczego nikt nie siedzi, skoro wszyscy o tym wiedzą. Jeśli wyszedł na mównicę, parlamentarną pan premier, minister, a nawet w swoim czasie superminister Kaczyński i nazwał premiera Tuska agentem niemieckim. To dlaczego, pyta Brown. żaden z nich w tej chwili nie składa obszernych zeznań w tej sprawie? I tutaj dwunasta punktualnie. Kurwy męskie z plebani w Dąbrowie Górniczej pobłogosławione przez antychrysta Bergolio, w trujących związkach LGBT, w końcu końców murem stajem za odwołanym biskupem Kaszakiem w tej tak Polsce po Magdalence 89. Porozum do głowy, państwa się udajem, w obliczu magicznego unoszenia się w powietrzu Szymona Maga, nie w opowieści Nowego Testamentu, ale w przeciwieństwie do, przytaczamy, opozycyjnej większości parlamentarnej. Koniec przytoczenia. Pomyśli Jarosława Kaczyńskiego. W realu Sejmu RP, w znaku menory, świątyni Jeruzalem, wyzwolonej Torquato Tasso, w przekładzie Piotra Kochanowskiego, brata Jana z Czarnolasu, od czasu Lecha Kaczyńskiego w Pałacu Prezydenckim, Szamesa, pomocnika prawa świętości, transcendencji Bożej, nieskończonego majestatu święto i świątobliwego, Lecha i Jarosława Kaczyńskiego, nie zauważającego, że pozostaje w korytarzu Sejmu w grubych okularach do czytania, których nie zdjął, dla dodania sobie powagi jak majtek na tratwie meduzy przed zaśnięciem opozycyjnej mniejszościowej parlamentarnej w stosunku do większości nie pozostającej w permanentnej opozycji trockistowskiej. To co? Judyta w doskonałej harmonii, złoconych ran, łoża zbrodnią wojenną, cudownie zbroczonego była piękna, i na wejrzeniu bardzo miła. To przytaczamy z Pisma Świętego, z Biblii. Mąż jej, Manasys, pozostawił jej po sobie złoto, srebro, sługi, służące bydło i rolę, a ona tym zarządzała. I nie było nikogo, kto by powiedział o niej złe słowo, ponieważ bardzo bała się Boga, jak zaświadcza Pismo. Nie była uzależniona od umowy o zaopatrzeniu społecznym między RP a państwem Izrael, uzależniona od opiekuńczej mocy, instytucji łącznikowej. Miała za co żyć w relatywnym luksusie i wołać do Boga, i tu przytoczamy. Skróż ich zarozumiałość ręką kobiety, albowiem niewilość jest Twoja siła, ani panowanie twoje nie zależy od mocnych, lecz Ty jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co odrzucili nadzieję. Tak, tak, Boże Ojca mego, Boże dziedzictwa Izraela, Władco nieba i ziemi, Stwórco wód i Królu wszelkiego stworzenia, wysłuchaj modlitwy mojej. Daj mi mowę podstępną, by zadała im ranę i siniec. Oni bowiem okropne uknuli zamysły przeciwko Twojemu przymierzu i świętemu domowi Twojemu i przeciwko górze Syjon i domowi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 Co ambasador Brzeziński z premier Brzezińską chorownia mogą mieć wspólnego. Tu kliknij wysłuchaj. Plik 19 października. medytowano Propagandowe doniesienia o rzekomo obciętych kilkudziesięciu głowach żydowskich dzieci. I przytaczamy. Znowu Strykowskiego. Przytykają dłonie do ucha raz lewego, raz prawego, gwałtownie przechylają głowę, raz na lewo, raz na prawo. Przytykają palcami w powietrzu, zagarniają poły hałatów i kapot, wyrzucają raz lewą nogę, raz prawą nogę. Suną powoli, naprzód zamkniętymi oczami i wystającymi brodami, cmokają i mlaszczą językiem, śpiewają cicho przez nos. To tacy dzicy ludzie? Co my, szewcy, mamy z nimi wspólnego? My idziemy naprzód z całym światem. Jednoczymy się, walczymy o równość wszystkich ludzi. Żeby nie było różnicy między bogaczem i biednym. W mieście nawet był strajk krawców, którym kierował Szymon. Pierwszy strajk. Szewcy nie strajkowali. Kto tam będzie strajkował? Półtora czeladnika? Ale zrobili składkę na czeladników krawieckich. Właściciele warsztatów nawet nie przyszli na miting do lokalu zjednoczenia w rynku. Taka pani mecenasowa Malc, a nawet pani Baronowa pomagała strajkującym. Dla dzieci strajkujących urządzono w Tojbne Hale, herbaciarnię bezpłatną. Na mitingu towarzysz Szymon powiedział naszym hasłem, hasłem prawdziwych socjalistów jest Leben und Leben lassen. Solidarność i jedność. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Potem przemawiała też Amalia Dysenhoff i nawoływała do postępu. To jest przede wszystkim do nauczenia się języka esperanto. Koniec przytoczenia ze strony 112. Madame Analia. Kornhauser do Nobla. Siostra baronin Kunigunda von Kosiewski. W życiu wszystko jest możliwe. To kliknij, obacz, wysłuchaj. arabskie. A jeśli oni pójdą po micie sznura, który u Strójkowskiego obrazowo przedstawiony został w postaci sznura ludzi tańczących, kręcących, przepraszam, kręconych raz w lewo, raz w prawo, jak w polityce, w demokracji tańczących mężczyzn objętych immunitetem, i ogarniętych religijną, nadludzką mową, pociągających za sobą wzbawicielską otchłań mrocznej nocy, pozostałych, niedostrzegających nienormalnie przy tym nawiedzonej po hasycku, jakoby mężczyzna, prostackiej, głupiej lekarki. Przytaczam. Przytaczamy. Wzgardem dla płci niewieściej najgłębsze przekonanie o jej niższości przejął hasydyzm z Talmudu bez poprawek. Twierdzi profesor Felix Koneczny. Cywilizacja żydowska, Wydownictwo Antyk, Komorów 2001, na stronie 114. Przepraszam. Bez poprawek twierdzi profesor Koneczny, zauważając. Rzecz w tym dziwniejsza, że kabalistyczna teoria hasydyzmu przesycona jest poszukiwaniem kobiecości, szechiny w nadprzyrodzonym porządku świata. I sam pylpul stanowi wyraz nieustającego, ani podczas modłów, poczucia płciowego. Koniec przytoczenia Feliksa Konecznego. Koneczny nie znał prac lewisztrosa ani Eliadego na temat mitów. Nie ogarniał więc rytualnych gestów Żydówki na płaszczyźnie wyższych racji, mitycznych wartości, nieumywających się w stosunku do talmudycznej nieczystości. Prostaczka bladej twarzy Karola Maja mogła mieć wycieki, ale nienawiedzenia religijne w hasydyzmie. Religijny symbol jerozolimskiej menory, wyniesionej do Rzymu nauku Tytusa, Nałożony mitycznie w Sejmie przez Żydówkę zdezorientowaną działaniem wystrojowym sejmowych urzędników, mającą się przy tym za Polkę, z odrzuconą, nieprzydatną tożsamością historycznie wcześniej ukształtowaną przez katolicyzm, w podobnie perwersyjny sposób, zagrzmiał róg żydowski, szofar, pokrętnej, nieczystej wypowiedzi Kaczyńskiego na korytarzu sejmowym. Przytaczam. Sądzę, że to jest wynik tego, że wolno było atakować kościoły, nieustannie atakowane są uroczystości o charakterze żałobnym, to miesiąc w miesiąc się dzieje, są zachęty w tym kierunku ze strony opozycyjnej większości parlamentarnej. Koniec przytoczenia. Na Twitterze tygodnik wprost. Tu link, kliki, klik, wysłuchaj. Paplając o opozycyjnej większości parlamentarnej, Kaczyński wyraził słowami mowę piktograficzną mędrca chaldejskiego, dla którego znakami większości i mniejszości są ślady trzciny odciśniętej w tabliczce glinianej i pociągniętej w prawo czy w lewo. Klin klinem zwalczony. Niemiecki agent pokonany znakiem dla odmiany dokonanym z drugiej strony. Z prawej w lewo, po żydowsku. Porównaj yy, Wikipedia, asyryjskie hieroglify. <śmiech> Prywatna instrumentalizacja ideologiczna przez Jarosława Kaczyńskiego, co miesięcznego obnoszenia się namiastkowego z czarnym krawatem, i kwiatami przypominającymi sobą o kwiatku z kolorowej bibuły, z którym Żydokomunista wyruszał w Białym Stoku na pochód pierwszomajowy z wilczego podwórka filii uniwersyteckiej nie czyni z pewnością nauki uroczystości religijnej ze przez figuranta faktu mitu Kaina, dającego o sobie znać okresowo w dniu dziesiątym każdego miesiąca Potrzeba zagłuszania społecznego pojawienia się oskarżenia publicznego, bo przecież niejednostkowego wyrzutu sumienia, u złoczyńcy, z powodu perseveracyjnie co miesiąc wracającego poczucia winy za grzech popełnienia fatalnej rozmowy satelitarnej braci mających pełnie władzy w Polsce. Nie ma niestety w groteskowej ideologizacji politycznej we wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego głębi myśli Dostojewskiego. Nie ma śladu lektury Tostoja. Nie ma woli czytania klot Niedostateczna ocena. Nie przejdzie z taką do wyższej klasy społecznej. Jest mądrość życiowa, bandziora w obstawie. Uważaj, gówniarzu, żebyś ty nie siedział. Przytaczamy z Pisma Świętego. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość. Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem. Przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sronota. Biblia. Deon tu kliknij, obacz. prawo Świętości. Dalej Pan powiedział do Mojżesza. Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Pan, Bóg Wasz. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Pan, Bóg Wasz. I teraz przytaczamy. Astana. Astana to jest w Kazachstanie stolica. Błogosławienie par w nieregularnej sytuacji i par jednopłciowych jest poważnym nadużyciem Najświętszego Imienia Bożego. Ponieważ imię to jest przyznawane wobec obiektywnie grzesznego związku cudzołożnego lub aktywności homoseksualnej. Orzekli 19 grudnia 2023 biskupi kościoła rzymskokatolickiego w Kazachstanie. Ksiądz Tomasz Peta, urodzony 20 sierpnia 1951 w Wino-Wrocławiu, arcybiskup metropolita archidiecezji Najświętszej Maryi Panny Wastanie i ksiądz Athanasius Schneider, biskup pomocniczy tej archidiecezji. Dalej czytamy z oświadczenia. Jako następcy apostołów i wierni naszej uroczystej przysiędze, złożonej podczas święceń biskupich, by zachowywać dziedzictwo wiary w czystości i integralności, zgodnie z tradycją, która była przestrzegana zawsze i wszędzie w Kościele, od czasów apostołów. Upominamy i zabraniamy kapłanom i wiernym archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w astanie przyjmowania i praktykowania jakiejkolwiek formy błogosławieństwa par znajdujących się w sytuacji nieregularnej oraz par jednopłciowych. Ze szczerą braterską miłością zwracamy się z należnym szacunkiem do papieża Franciszka, który zezwalając na błogosławienie par w sytuacji nieregularnej i par jednopłciowych nie postępuje słusznie, zgodnie z prawdą Ewangelii. Porównaj do Galatów, by użyć słów, którymi święty Paweł Apostoł publicznie upomniał w antiochii pierwszego papieża. Dlatego w duchu biskupiej kolegialności. Prosimy papiera, papieża Franciszka o odwołanie upoważnienia do błogosławienia par w sytuacji nieregularnej i par jednopciowych, tak aby Kościół katolicki mógł jednoznacznie jaśnić jako filar i podpora prawdy. I tu list do tym Mateusza. Wobec wszystkich, którzy szczerze pragną poznać wolę Bożą i wypełniając ją osiągnąć życie wieczne. To stanowisko archidiecezji Najświętszej Marii Panny wastanie w sprawie deklaracji fiducia supplicans y, tłumaczyła Izabela Parowicz, Gloria TV, post, adres, kliknij, obacz w całości. Siódma arabskie. Felix Koneczny. Przytaczamy według wszelkiego prawdopodobieństwa. Najwyższa władza masońska jest zarazem rządem światowym. Wyliczyć na jakie dziedziny naszego życia wpłynęło zażydzenie? Ależ trzeba by na to osobnego tomu. Dotykam ledwie niektórych dziedzin. Mniej znanych i mylnie określanych muszę się skracać. A skracam się tak dalece, iż pomijam sprawę o zarzędzenie dziennikarstwa i literatury. Bo o tym w ostatnim czasie pisano niemało. Są to więc rzeczy wiadome. Wiemy też wszyscy, że wyrzucono z gimnazjów Krasińskiego, ale wsadzono tu Wima. I tym podobnych. Zrobiła to piłsódczyzna. W zamian za nieboską, za prześwit i psalmy przyszłości obdarzono gimnazja czymś, co Zygmunt Wasilewski słusznie nazwał wampiryzmem poezji semickiej i kulturą wyobraźni rzezaka. Celują w tym Helena Mordkiewiczówna, Roman Brandsztetter, Anatol Stern, a Tuwim jest istotnym hersztem grupy. To Felix Koneczny, ze strony 383. Trzecie Rzymskie, szóste arabskie, wojna dziesięcioletnia z Tuwimem. Stefan Kosiewski, Henryk Elzenberg jako krytyk literacki. Praca magisterska napisana pod kierunkiem docenta doktora habilitowanego Zbigniewa Jerzego Nowaka, Sosnowiec, 1977. W latach 30. XX wieku bierze początek dziesięcioletni okres zmagania się Henryka Alzenberga z twórczością Juliana Tuwima. Pierwszym jego świadectwem jest notatka z 1933 roku. Przytaczamy niemuzyczność naszej poezji do tytułu notatki. Rozpoczyna ją autor stwierdzeniem, iż w porównaniu z okresem młodej Polski poezja współczesna zyskała w sferze plastyczności, głównie malarskości. Straciła natomiast na muzyczności. W dalszym ciągu notatki dowodzi autor słuszności swej tezy, na przykładzie twórczości, która mogła by być koronnym argumentem potencjalnych przeciwników na twórczości Juliana Tuwima. Wcześniej obalnia, obala jeszcze, przepraszam, ewentualny kontrargument w postaci kompozycji Szymanowskiego do wierszy Tuwima i Łakowiczówny, i Waszkiewicza, twierdzeniem, iż muzykę można dorobić do wiersza zupełnie niemuzycznego. Jeżeli zaś chodzi o Tuwima, a w szczególności jego słopiewnie, Elzenbrecht wymienia trzy podstawowe elementy muzyczności. Pierwsze, operowanie samą barwą dźwięku, jako taką, jako poe, Poego, albo y, u Verlena, falowanie tempa, czyli fachowo rolatynda i acelarenda. Takie falowanie dynamiki, czyli kreszczenda i dekreszczenda. Po czym stwierdza tym wszystkim nasza dzisiejsza poezja nie operuje albo bardzo słabo, także słopiewnie. Dwa lata później, 29 sierpnia 35 zapisuje Elzenberg w dzienniku notatkę następującej treści. Tuwim. Mówi się o przelewaniu z pustego w próżne. U Tuwima nie jest to przelewanie, lecz raczej przedmuchiwanie z hukiem, trzaskiem, świstem diabelskim, niesamowitymi sykami. To znów żadzej westchnieniami zefiru, ani jednego brzmienia pełnego i ani kropelki harmonii. To na stronie 220-220 kłopotu z istnieniem Henryka Elsenberga. Dziennika Intymnego. Wydanego w wydawnictwie SNAK w Krakowie 1963 roku. Pytanie pierwsze. Notatka ta nie tylko, że jest świadectwem konsekwentnym jak dotąd postawy Elzenberga wobec poetyki Tuwima, ale daje także wyraz dokonanej przez Elzenberga oceny treści tej poezji. Tak, tak. Jaki następna notatka? Dwudziesty trzeci, Tu wim dużo, dużo hałasu. I dużo też musowania, banieczek. Gdy tu wim mówi życie, myślę perkusja. A gdy woła krew, myślę asty Tu wim jest bez kręgosłupa ale to przecież ideał akrobaty. Ze względu na swój aforystyczny charakter nie podaję tytułu utworów Tuwima, które posłużyły filozofowi za podstawę do wyciągnięcia przytoczonych wniosków. W kolejnej tata 7.42. 7, odnotowując fakt przeczytania przez siebie kilkunastu pierwszych wierszy z treści gorejącej, przyznaję wprawdzie, że jest to już jednak klasa poezji dostrzega wpływ Leśmiana, zbawienny, jak się okazuje, dla jej poziomu. Dzień później, po przeczytaniu do końca zbiorku, Ezenberg całość poezji Tuwima określił zdaniem na ćwierć poecio, na trzy ćwierci skrzatowo. 13 lipca tegoż roku, zapisując następujące słowa, u Tuwima wszystkie promienie od świata ku niemu idące, załamują się poprzez to medium, jakim jest dla niego codzienność. Jedynie właściwie mu bliska. Cała treść kosmiczna jest denta. Tu wim to wyrzucony z orbity realista codziennościowy, czepiający się tematów kosmicznych, by nie runąć w pustkę zupełną ale do nich niestworzony, nieuzdatniony. Poeta platform tramwajowych, szczurów, koktajlów, pętający się niepotrzebnie po jakimś zblagowanym czwartym wymiarze. Krytyk ma to poecie za złe. O liryce Leśmiana profesor Elzenberg zapisał Nie razi mnie tak, jak poezja Tuwima. W której krytyk odczuwa jednak żywiołowość, bogactwo i wielostronność poetyki odrzucającej wręcz przy okazji kolejnej lektury cudzych wierszy Wojciecha Bonka, pewna samotność. Pewna, zdaje się, cecha Tuwima, a także innych niektórych perseveracja w buncie młodzieńczym, który podnosi się do godności czynnika w poezji konstruktywnego. Myślę głównie o poetyce antyselekcyjnej, antyhierarchicznej, niwelacyjnej w stosunku tak do słów jak do przedmiotów, traktowana jako bunt, wyzywająco, poetyka taka może na krótką metę dać nawet dobre efekty. Opierzona staje się nie do zniesienia. Nie odmawia jednak to w artyzmu słowa, o czym przekonujemy się z notatki zamykającej, rozciągnięte na drugi i trzeci okres działalności krytycznej literackiej Rosenberga, dziesięciolecie zmagania się krytyka z tekstami poety, zmagania, w których krytyk czuje się zwycięzcą. 9 lipca 1943. Poezja to wielkość duszy pomnożona przez artyzm słowa. Kasprowicz w najwyższym stopniu posiadał tam to pierwsze. Tu wiem to drugie. Żaden z nich nie jest naprawdę, i co się zowie, wielkim poetą. Przytoczenie ze strony 311. Dziennika innego, Henryka Elzenberga. Henryk Elzenberg. 5 marca 1929, tytuł notatki, dziennik to ustoja. Poddałem się szczęśliwemu wrażeniu, że oto ktoś bardzo wielki i jeszcze w późnej starości tak samo pracował nad sobą, jak ja dzisiaj usiłuję pracować. Poczułem się naprawdę poparty. A szczególną uwagę zwróciłem na ustęp, który tu wpisuję. Boże mój, jak trudno czasem żyć tylko przed Bogiem. Żyć jak żyją ludzie zasypani w kopalni i wiedzący, że nikt nigdy nie dowie się, jak oni tam żyli. A trzeba Trzeba tak żyć, ponieważ tylko takie życie jest życiem. To były słowa Leo Tostoja, a tu jest fotka z boku, Villa Keller, Fermitlich von Franz Pernus, zbudowana tak w, latach, w roku 1860 przebywał Leograf Tolstoy w badzodem Przy tej samej ulicy, co Villa Rotschlit, przy Przy Killingsteinerze teraz. Tak to jest, kończy Henryk Ellsenberg. Tak to jest. O to właśnie trzeba się starać. Przytoczenie ze strony 165. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, z Panem Bogiem i do usłyszenia radosnych pogodnych świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego wieczoru wigilijnego, oczekiwania na cud narodzenia Bożego. I wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Szczęścia zdrowia pomyślności. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Szczęść Boże.